Podcast Real Karta Polaka, odcinek trzeci Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszy podcast Zapraszam również do używania kursu realkartapolaka.com to kurs, który pomoże Wam poprawić się z języka polskiego, a równocześnie poprawić Waszą wiedzę z wiadomości o Polsce, historii polskiej, geografii polskiej i po prostu przygotować się do rozmowy z konsulem i być pewnym siebie na tej rozmowie, bo to bardzo ważne. Dziś chciałbym opowiedzieć o nowej ustawie która weszła we wrześniu, w listopadzie, 24 listopada dokładnie, ustawa o repatriacji, ustawa o karcie Polaka oraz ustawa o cudzoziemcach, która weszła w życie 24 grudnia zeszłego roku, czyli całkiem niedawno. Te ustawy weszły po to, ponieważ ostatnio bardzo dużo ludzi dostawało kartę Polaka na podstawie sfałszowanych dokumentów. Ta nowelizacja ma temu zapobiec, a równocześnie zwiększyć pomoc finansową dla repatriantów. Karta Polaka jest oczywiście przyznawana osobom polskiego pochodzenia, mającym obywatelstwo, jednego z 15 państw dawnego Związku Radzieckiego i daje liczne uprawnienia, na przykład dostęp do polskich szkół i uczelni, można podejmować pracę, prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Również jest bezpłatne leczenie, jeśli ktoś ma kartę Polaka. Zgodnie z ustawą z 2007 roku o karcie Polaka taki dokument Przyznawano osobie, która wykazała, że przynajmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie. A w nowych przepisach, które teraz weszły, zniknął wymóg obywatelstwa, pozostała jedynie polska narodowość przodków kartę Polaka, może również nadal uzyskać ten, który wykaże, że przez co najmniej ostatnie trzy lata był aktywnie zaangażowany w działalność na rzecz polskiej kultury. Niekoniecznie trzeba mieć polską narodowość, jeśli ktoś przez ostatnie trzy lata aktywnie działa na rzecz języka polskiego i kultury polskiej, albo polskiej mniejszości również może dostać kartę Polaka. Do tej pory, jeśli starający się o kartę Polaka nie miał dowodu osobistego, wydanego w Związku Radzieckim yy, z rubryką potwierdzającą narodowość, yy, mógł w inny sposób udowodnić obywatelstwo swoich przodków. Na przykład mógł przedstawić przedwojenny dowód osobisty lub książeczkę wojskową Ojca, dziadka, pradziadka. Ale teraz, według nowych przepisów, które weszły w listopadzie 2017 roku, to nie wystarczy. Dlaczego? Powodem są liczne przypadki oszustw i można kartę Polaka dostać nie mając nic wspólnego z polskością Według poprzednich przepisów kartę Polaka mógł otrzymać każdy potomek każdego obywatela II Rzeczpospolitej, a więc też osoby innej narodowości, której przodkowie byli obywatelami Rzeczpospolitej. Podobno można było kupić kartę Polaka za 2000 euro. Oprócz tego, że zmienią się przepisy w zasadach przyznawania karty Polaka, również nastąpią zmiany w pomocy finansowej. Zwiększona będzie łącznie do 25 tysięcy złotych pomoc finansowa na zakup mieszkania. Każdy repatriant oraz każdy członek jego rodziny będzie mógł dostać łącznie do 25 tysięcy złotych. Zł. Również y, będzie można dostać 6000 zł dla repatrianta i każdego członka jego rodziny y, pomocy finansowej z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów remontu albo y, przygotowania y, mieszkania, y, wyposażenia mieszkania. 300 zł miesięcznie dla repatrianta i każdego członka rodziny będzie można dostać na dofinansowanie czynszu, czyli opłaty za mieszkanie. Czynsz to miesięczna opłata za mieszkanie. Będzie można dostać 300 zł. Polski rząd zdecydował, że wyda 470 milionów złotych na pomoc finansową dla wracających do Polski. Tak jak mówiłem, podstawa prawna to nowelizacja ustawy o repatriacji i karcie Polaka z grudnia 2017 roku. I cóż, to tyle wiadomości na dzisiaj. Zapraszam Was... Jeszcze raz bardzo serdecznie na kurs realkartapolaka.com i oczywiście słyszymy się w następnych podcastach. Trzymajcie się, cześć, pa pa. Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com